Żeźnia w Antiradio. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antiradio! Still not loud enough. Still not fast enough. One, two, one, two, three, four. Who gives a fuck what you say?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 Paul Crop Psalms, tak właśnie otwiera się najnowszy krążek naszych e, dzisiejszych e, gości. Nosi on tytuł so Crop Psalms from the Abyss of Torment. Formacja e, Kingdom. Materiał ten swoją premierę miał 30 października nakładem wytwórni Gods of War e, Productions. Jako, że Kingdom to królestwo, więc zaproponowałem... E, ich wysokością, LWN i STH, pewną taką, pewną taką manierę wywiadowczą i właśnie, że tak powiem, w wysokich kręgach się obracamy. To też język, przynajmniej z mojej strony, będzie taki kwiecisty. Na początek, czy wasze królestwo jest z tego świata? Jeżeli tak, to gdzie rozciągają się wasze włości? To może ja bym odpowiedział, bo ja akurat tutaj jestem od samego początku, 2003 rok, Królestwo jest z tego świata, no chyba z tego świata, bo, bo, bo na razie jest tylko ten. Czynaliśmy w Płocku, cały czas jesteśmy tutaj na miejscu, natomiast w związku z tym, że były zmiany w składzie, jesteśmy międzymiastowi i jeszcze wszedł w, w grę Grudzią. z Gdańsk chyba, nie? Chyba jak to teraz mówię. No właściwie już to refreda. A no to już, no to, no to Płock Gdańsko, tak to wygląda. No to już wiemy. Księstwo Mazowiecko, nasze znaczy ziemię Mazowiec ma na Mazowszu i na Pomorzu do królestwa należące. Wspomniane tutaj było o roszadach dynastycznych. Czym były powodowane? Czy tron był za zaciasny? Czy współkrólowie chcieli rządzić na własnych włościach? No i w jakim składzie obraduje obecnie rada tronowa? Wiesz to, no to zazwyczaj problemy były z tym, że ktoś rezygnował z różnych tam powodów. Jakiś tam zaczynaliśmy te 13 lat temu, więc byliśmy troszeczkę młodsi, każdy miał jakieś tam swoje sprawy i później się okazało, że, że, że wizja życia i tego jak to ma wyglądać była trochę inna, więc były zmiany zarówno na, chyba na każdym stanowisku, no, na perkusji, na gitarze, no i ostatnio na basie, także... Wynikało to z jakichś tam no, no, życiowych pewnie dróg które każdy gdzieś obierał i gdzieś one się rozchodziły. No, tak, tak, tak normalnie jak to wygląda. Na tą chwilę skład jest stały, po zmianie basisty, także ja na gitarze i na wokalu, śliwa na perkusji, Sebastor na, na basie. W składzie mają kilka artefaktów. Poprosiłem więc, żeby opowiedzieli jak je zdobyli. Pierwsze to było demko, które nagraliśmy. Ono było wydawane przez nas samych. później było wrzucone na split y, przez Time Before Time. Y, no to było dawno i dla mnie to jest, powiem szczerze, że, że troszeczkę asłuchalne, no ale no to y, jakieś tam błędy młodości były popełniane, jak to każdy zespół szukał trochę swojej drogi. Później y, kolejna płyta wydana przez Time Before Time, y, to już tak troszeczkę było ukierunkowane w, w jaką stronę będziemy szli, ale tak na dobrą sprawę to na poprzedniej płycie wydanej przez Heltrasher'a Trashera była już taka konkretna, konkretny death metal, konkretna muzyka, którą chcielibyśmy kontynuować. No i na najnowszym wydawnictwie, który się już niedługo pokaże, no obraliśmy swoją taką ścieżkę, kontynuację tej ścieżki, to, która była już zapoczątkowana na poprzedniej płycie. of Death. Tytuł taki nosiła kompozycja, która przed momentem się pojawiła. Pochodzi ona z najnowszego krążka formacji Kingdom. No i dzisiaj właśnie nagranie z tegoż albumu ilustruje moją rozmowę z ich wysokościami LWN i STH. Wspomniane artefakty, o których była mowa przed chwilą, zdobyli dzięki pomocy kilku pracowni i kilku alchemików. Czy byli zadowoleni ze współpracy właśnie z tymi mistrzami? Wysyłaliśmy materiały, które nagrywaliśmy do wytwórni. No, pierwszy był akurat Time Before Time, to kilkanaście lat temu. I akurat to była chyba pierwsza wytwórnia, do której wysłaliśmy Demko. Tomek był zainteresowany, więc nas wydał. Później była kolejna płyta, również wydana przez, przez Time Before Time i później chyba już to się jakoś powiązało z tym, że zamknął działalność, jeżeli chodzi o wydawnictwa no i szukaliśmy kogoś nowego. Przyszła kolejna Feltrashera, też wydana płyta i to taki był też strzał, że wysyłamy materiał i był zainteresowany wydawnictwem, więc, więc przeszliśmy do jego wytwórni. Natomiast no, tutaj główną rolę odegrał właśnie Sebastian, który przekazał płytę Gregowi no, i on był zainteresowany wydaniem nas. No i Tutaj może kilka słów pewnie Sebastian powie. Akurat z naszym ostatnim wydawcą jest taka historia, że po prostu no, z Grzesiem znaliśmy się już jakiś czas. Wyszła sprawa, że Graham Kingdom był bardzo zainteresowany nowym materiałem, jaki robimy. Od samego początku interesował się, że tak powiem chodził wokół tej płyty. No, właściwie no, początkowo mieliśmy troszeczkę inne plany, jeżeli chodzi o, o znalezienie wydawcy. Chcieliśmy spróbować może gdzieś, gdzieś za granicą, natomiast bardzo szybko zmieniliśmy zdanie, tutaj Grzegorz zaproponował nam konkretne warunki, z których się jak do tej pory idealnie wywiązuje. Więc jeżeli chodzi o wybór tutaj ostatniego wydawcy, God's of War, to nie było praktycznie, że tak powiem, kontr kandydatów. Wiedziałem, że, że to jest chyba najlepsze miejsce do Kingdom obecnie i fajnie, jeżeli wydaje naszą płytę ktoś, kto siedzi w takiej muzyce praktycznie od zawsze. Forsaken Tribe z krążka, który nosi tytuł Sepulchral Psalms formacji Kingdom Sepulchral Psalms from the Abyss of Tormenta. Wysłuchacie rzeźni na antenie antyradia, a ja przepytuję ich wysokości LWN i STH. Królewską rozrywką jest umieszczanie yy, i tradycją niejako jest umieszczanie na każdym wydawnictwie Królestwa przynajmniej jednego polskiego utworu yy, oraz yy, coveru. Komu jako królowie oddali hołd? Zgadza się. I tak myślę, że będziemy kontynuowali. Czy to były jakieś demówki, czy długie płyty, to zazwyczaj był cover albo numer po polsku. Numery po polsku według mnie brzmią bardzo dobrze w takiej muzyce i na pewno będziemy kontynuować czy to będzie jeden czy to następnym razem będą dwa czy trzy to tylko i wyłącznie kwestia tego czy będzie pasowało do materiału i do całości. no i covery też no lubimy się odnosić do kapel, którymi, które nas w jakiś sposób kreowały i naszą muzyczną przyszłość miały wyrobić, więc, więc pewnie będzie to kontynuowane. Tym bardziej, że covery staramy się robić po swojemu, żeby nie były odegrane, tylko po prostu zagrane w stylu kingdom. Jeżeli zaczniemy od demówki, no to tam był kat, no i jedna z moich ulubionych polskich kapel. Zagraliśmy cover Śpisz jak kamień, później przyszła kolejna. Angel Corps. Na poprzedniej płycie nagraliśmy Nihilista no i teraz nagraliśmy Darktrona, więc to były takie kapele, które no mówię, wywarły na, na każdego z nas jakiś tam wpływ i no, uznaliśmy, że po prostu warto im oddać cześć właśnie w takiej formie. No piękny hołd złożony e, Darkfront death metalowemu e, Darkfront Kromlech właśnie z repertuaru tychże w wykonaniu naszych dzisiejszych gości Czyli formacji e, Kingdom Kolejne pytanie z mojej strony dotyczyło konterfektów yy, najnowszego i poprzedniego yy, artefaktu, bo zdradzają one pewne podobieństwa. Czy zostały one namalowane przez tego samego artystę i czy oznacza to, że opowieść rozpoczęta na Morbid Priest of Supreme Blasphemy doczekała się kontynuacji na *Sepulchral Psalms from the Abyss of Torment. Nie, to byli dwaj różni artyści, Po poprzednią oprawę graficzną narysował Bartek Kurzok. Zresztą jest ona genialna i dopełnia całkowicie tą płytę właśnie przez to, że taka oprawa jest i muzyka to współgra ze sobą idealnie. Natomiast tutaj to też jak gdyby Sebastian jest za to odpowiedzialny, bo, bo przy rozmowie z Gregiem również wybrali razem e, nowego artystę. Pomysł, jeżeli chodzi o autora okładki, wyszedł od Grega, który, który nawiązał współpracę z e, Maciejem Kamudą. E, on jest autorem okładki. Zapytał nas, czy, czy, czy mamy jakiś pomysł, jakieś jakieś wytyczne, tego typu rzeczy. Ja natomiast e, szląski, cały zespół wychodzimy z założenia, że Artyście niczego się nie narzuca, więc po prostu grafik dostał tytuł, dostał muzykę, dostał teksty, no i dostał też wolną rękę i uważam stworzył naprawdę świetną rzecz, która chyba w pełni oddaje zawartość tej płyty. półmatek dzisiejszego wydania Rzeźni za nami. Whispering the Incantation of Eternal Fire. To była kolejna pieśń, pleśni z artefaktu z Palkoral Psalms from the Abyss of Torment. Naszych dzisiejszych gości, czyli formacji Kingdom. Spoglądam, co tam mam dalej na tapecie. Jakie pytanie do ich yy, wysokości? A, już widzę. Yy, czy jak zaczynacie radzić nad nowym artefaktem, to co pojawia się yy, pierwsze? Czy tytuł, czy może coś innego. Czy zasiadacie wspólnie przy królewskim stole, czy też każdy z was pracuje w swojej komnacie, albo w swoim zamku, wysyłacie sobie pomysły przez posłańców, ewentualnie gołębie pocztowe, no i dopiero potem przyjeżdżać się do karczmy, aby posławolić na instrumentach i wreszcie zarejestrować to, co żeście sobie wymyślili, no i kto ma największy wkład w dzieło. Ty tu jest y, takie teksty postaje na końcu? Nic na razie się nie zmienia. O przepraszam, tak nie miało być, no i co? tytuł tu jest y, takie teksty postaje na końcu? Nic na razie się nie zmienia, tak jak to wyglądało, czy gdzieś tam w mojej głowie powstają ryki gitarowe. Mamy próbę. Później jest albo perkusja, albo już razem z basem, więc, więc to się łączy w całość. I na dobrą sprawę zawsze było tak, że jak pisałem teksty, albo ja, albo ktoś tam jeszcze z zespołu gdzieś dorzucał kilka słów od siebie, to powstawały na sam koniec. Czyli po materiale, po ograniu wszystkiego i zobaczeniu w jakim to będzie klimacie, jak to będzie wyglądało, brzmiało, to dopiero wtedy powstają teksty. Generalnie, jeżeli chodzi o Kingdom, no zasada jest taka, że tutaj autorem całej muzyki jest Lewan. Razem ze śliwą oni tutaj sobie, że tak powiem, układają to wszystko. Ja doszedłem właściwie w momencie, kiedy już materiał był prawie gotowy. Natomiast, co mi się bardzo spodobało, dostałem kompletnie wolną rękę, jeżeli chodzi o swoje partie. Jako, że pochodzimy z różnych miast, korzystamy oczywiście z dobrodziejstw internetu, przysyłamy sobie gotowe, gotowe tak powiem, rify. Natomiast sprawa jest taka, że, że, że no... W Próby oczywiście mamy od czasu do czasu. Zazwyczaj, bodajże przed nagraniem płyty, kiedyś sobie tak policzyłem, to było chyba 6 prób. Coś takiego. Myślę, że nie dużo, myślę w każdym razie. No, nie dużo, jesteśmy, myślę, na tyle doświadczonymi muzykami, że po prostu nie potrzebujemy jakichś tam <śmiech> tygodniowych prób i tego typu rzeczy. Kto był kowalem z Palkar? Czyli kto i gdzie wykuł im ten oręż? Tutaj jeżeli chodzi o, o producenta, to, to pomógł nam w tym nasz dobry znajomy. Garaż Studio, miejsce w którym nagrywaliśmy. Naprawdę chłopak wie jak robić taką muzykę, jak nagrywać. Więc no, polecamy z całego naszego serducha, żeby, żeby, żeby się rozwijali, bo im więcej będzie, będą mieli ludzi, um, którzy będą się nagrywali, to na pewno będzie doświadczenie ich coraz większe. E, no i, i tutaj myślę, że co, no, największym, największym dowodem na to, jak, jak, jak sobie radzi, będzie przesłuchanie najnowszej płyty i ocenienie jej samemu, jak brzmi, jak, jak jest wyprodukowana. Ja może dodam jeszcze ze swojej strony, że naprawdę jest to chyba Pierwszy realizator, z którym przynajmniej ja pracowałem, a no, troszeczkę, troszeczkę kilka, kilka materiałów nagrałem, to pierwszy realizator, z którym, już tak powiem, zespół chyba rozumiał się bez słów. Pełny profesjonalizm i, i, i tak jak Lewan powiedział, no, szkoda, szkoda żeby, żeby, żeby to studio gdzieś tam zniknęło, bo naprawdę człowiek ma pojęcie o tym, co robi. Czy królowie pracując nad swoimi artefaktami korzystają z pomocy z zewnątrz? Czy mają swojego zaprzyjaźnionego maga, który wspiera ich czarami? Akurat na tej płycie, zresztą jak na poprzednich, pomagał nam nasz zły duch tutaj i przyjaciel sobie. Nagrał gościnne wokale. Tak naprawdę to gościnne ciężko nawet powiedzieć, bo podgrywał wokale pod wszystkie numery. Więc no, jest on jak gdyby no, troszeczkę poza składem, bo, bo jako stały członek. Nie, natomiast cały czas jest z nami, no, był i pewnie będzie. Abyss of Torment, o sile królestwa świadczą jego podboje. Zatem ile ziem złożyło wam hołd lenny? Mimo, że istnieje już kilkanaście dobrych lat, to jeszcze nie zagraliśmy żadnego koncertu. Biję się w pierś, bo to jest yy, jak gdyby wynika bardziej z mojej niechęci do grania koncertów, aczkolwiek w momencie, kiedy przyszedł Sebastian, no to tutaj mam zatrutą już głowę i inne części ciała, żeby koncerty grać, więc pewnie do tych koncertów kiedyś dojdzie, tym bardziej, że niedawno mieliśmy ustawiony koncert w Gdańsku, no ale po prostu osobiste no, przypadki czasami występują takie, że, że niestety nie da się tego połączyć, i musieliśmy ten koncert odwołać, ale zobacz... No. Plany koncertowe też na pewno są. Akurat bardziej preferuję y, pracę gdzieś tam w, w piwnicy i nagrywanie materiału i robienie, e, robienie no, nowych, nowych utworów. Y, natomiast no, zdaję sobie również z tego sprawę, że żeby to gdzieś tak razem i Jeżeli jest dobry album, e, który zbiera dobre, dobre recenzje, no to należałoby również pokazać się i nawet samemu sprawdzić, jak to, jak to wypada na żywo. No, pewnie niedługo będzie też taki czas, żeby zobaczyć, jak to się będzie prezentowało na żywo. W takim razie, gdyby doszło do takiej sytuacji, to w jakim yy, składzie, jakie poczty yy, królewskiego chówca wyruszyłyby na swój dziewiczy podbój? Jeżeli chodzi o koncerty, to nasza trójka no i, i, i tutaj sobie będzie nas wspierał wokalnie. Jeżeli będzie oczywiście dochodziło do, do koncertów, no to mówię, tak jak, jak, jak życiowe losy się potoczą, to, to będziemy wyglądali we trójkę na scenie i, i ewentualnie sobie jako y, gościnny wokal, no jako wokal wspomagający. Like rain upon the mountain of doom. Taki tytuł nosiła ta pleśń. Alchemik Grzegorz, przygotowując napar zawierający wizję waszego nowego artefaktu, wspomniał, że jeden z władców parał się skrybowaniem. Kogo miał na myśli? Chodziło o mnie. Swoje czas jeden z kolegów jeszcze z Grudziądza, który prowadził e, audycję wtedy jeszcze istniejącym Rady Grudziądz, Roczna strefa przeniósł swoją działalność później do internetu serwis chyba działa do dzisiaj. Tam gdzieś napisałem kilka recenzji. E, później e, kolega z, też z Grudziądza, Eryk z Old Temple e, początkowo e, próbował zrobić w Później to się przeniosło na papier. Też tam jakieś recenzje napisałem. No i wspólnie z nim prowadziliśmy przez grubo ponad rok audycje w internecie. nazywało się to Crypto Doom. E, były to takie dwie godziny z muzyką, z nowościami, z, głównie z codziennym oczywiście. I trochę śmiechu, trochę grubego dowcipu. Akurat no, jakby kanał internetowy pozwalał nam na to, że mogliśmy sobie pozwolić na trochę więcej niż w jakichś tam rozgłośni radiowych. No ale to już niestety jest przeszłość, Tamto, tamtą rozgłośnię zamknięto i jakby dałem sobie no i na zakończenie e, poprosiłem e, ich wysokości, aby e, podali e, adres, gdzie udzielają audiencji poddanym. W tej chwili jedyny jakby, oficjalny profil zespołu, widnieje na Facebooku i jako fanpage. Dobra rzecz pozwala szybko i w miarę szeroko pokazać, zakomunikować, co aktualnie robimy, co się dzieje z zespole. Adres Kingdom Temple of Death. A na koniec zostawiliśmy sobie e, hitchor czyli e, polskojęzyczną kaplicę Ducha Zgniłego. Naszymi dzisiejszymi gośćmi e, byli Lewan e, i Sebastian, czyli LWN i STH z zespołu Kingdom, a na rozmowę z ich wysokościami e, ilustrowałem nagraniami pochodzącymi z krążka Sepalklar um, Psalms, Psalms from the Abyss of uh, Torment i e, jak się zorientowaliście, jak dobrze liczyliście, to poznaliście ten album dzisiaj właśnie w całości. Wszystkie osiem nagrań z tegoż właśnie wydawnictwa zostało wykorzystane w charakterze ilustracji do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi.